Everything's a copy of a copy of a copy. 3, 2, 1, 0. Kompletnie uh, unprofesjonal będzie dziś tak. Wiecie, jak trudno jest zrobić podcast rozrywkowy, bo jak się robi podcast, w którym się tylko gada o jakimś jakiś temat, przed o komputerach, to sobie można gadać, jak się chce złego, coś tutaj, tego, a jak jest podcast rozrywkowy, to się trzeba postarać już, to już to nie tak łatwo, żeby coś powiedzieć, że było śmiesznie. To nawet nie musi być śmiesznie, ma być rozrywkowo. Czyli ktoś się ma odprężyć, raksować sobie. Można mu na przykład spróbować zadziałać na wyobraźnię. Wyobraź sobie, że leżysz na plaży i podchodzi do ciebie murzynka i mówi, czy chce pan loda? A ty mówisz, a jakie pani ma i za ile? No i już tutaj czar pryska, bo ewidentnie ktoś nie zrozumiał. No, z tego to wniosek, że był to zapewne Polak za granicą raz, dobrze. Nie, to nie o to chodziło w ogóle. Źle, źle się to zaczyna. Wszystko No, ale zauważyłem bardzo dobrym na tę okoliczność. dźwięk y, taki. Taka okazja, i tak spieprzyć Dobrze. Albo taki. Kretyn. Też można. To ja dzisiaj yy, z okazji tego, że postanowiłem wymyśleć tematy, dzisiaj mam temat o trolach. Ale to nie będą takie trole internetowe, bo to nudziarstwo straszne jest. One to jest, jak ktoś nie ma tematów, już to bierze, jakie trolle, trole, analiza. To są tacy ludzie, co przychodzą prosto ze szkoły i myślą, że to, co tam działa, to będzie w rzeczywistości też działać. Nie? Rozprawka o trolach w internecie. Jaką ocenę dostaje pani profesor? Pałe. Nikogo to nie interesuje. Każdy to zna już. Niko nie interesują analizy. Interesują ich natomiast opowiadania albo przedstawiania spraw z dziwnego punktu widzenia. Więc jak sobie tak rozmyślam o trolach, bo, no bo to yy, nasunęło mi się temat troli, bo kurde, zapomniałem takie słowa. Usiłuję sobie przypomnieć słowo, a teraz tak tylko nawijam, żeby nie było ciszy, bo sobie cały czas usiłuję przypomnę słowo. Wiecie co, bo jak się, jak się jest radiowcem, czy tam kimś tego typu, nie? To, to się tworzy w człowieku taka umiejętność nawijania bez myślenia. To jest wtedy, um, ta umiejętność jest potrzebna, kiedy na przykład potrzebujesz coś wymyśleć szybko, a w radiu nie może być ciszy. Więc odłączasz mózg od aparatu mowy... I nawijasz coś cały czas, a w tym czasie mózg twój działa na wysokich obrotach, myśląc o kompletnie czym innym. Więc wtedy nie wiesz, co się dzieje, nie wiesz, co mówisz, potem... Nie. Nic nie wiesz. Ja też nie wiem, w ogóle, ja nie wiem, nie wiem w ogóle, o czym gadam w tych odcinkach. W Masie Krytycznej w poprzednim podcaście też nie wiedziałem, o czym gadam. Ja w ogóle nie pamiętam. Jak teraz sobie słucham, to ja nic nie pamiętam, żebym ja to mówił. Czy ja to... Mówiłem kiedyś, nie? Powiedziałem ja na odłączeniu teraz. Działam na tym... freestylu. Free że to jest freestyle, nie? Że... Jestem uwolniony od mózgu i mogę mówić, co tylko chcę, bo mózg nie nadzoruje już tego procesu. To jest free, freedom, baby, freedom, freedom od myślenia. Dobrze, o czym ja to chciałem teraz? O trollach. No i już teraz sobie je przypomnieć, daj to słowo. Zupy zjedz, talerz gorącej, pomidorowa, przynajmniej dobra. Zaraz musił tylko wymyślać. bez Paszczak, czy jakiś inny... Paszczak był? Paszczak. Pryszczak? Pryszczak? Przyszczak? Przyszczak? Bez sensu. Nie, takie słowa. Przyszczak. Przyszczak. Kto to może być? Przyszczak. To jest ktoś, kto obok ciebie w ubikacji oddaje mocz do pisuaru. Przyszczak. A, to tak na bieżąco wymyślam. Nie, bo to... Jakbym to napisał, to już by nie było tak naturalnie. A może by było? Właśnie najdziwniejsze jest to, to teraz będzie cię nurtować, słuchaczu. Nie będziesz wiedział, czy ja to mówię ze scenariusza, z kartki, to napisałem sobie, czy tak nawijam. Po czym to poznać? No po czym? No właśnie nie wiem po czym. Ale chyba da się. Ale jak się coś dobrze napisze scenariusz, to się nie da się. A może się da się? Nie wiem, co jest głupi temat dalej. Jest. Nie wytrzymam tego wszystkiego. Aha, dobrze, to wracając do tematu, przepraszam bardzo. Już wiem, o trolach miałem mówić. jest o trolach. Y, dlatego, że się zastanawiam, czy trole istnieją, więc się powiedzieć, że nie istnieją, ale ty mi nie potrafisz udowodnić, że trolle nie istnieją, słuchaczu, bo ty się w ogóle nie znasz na logice, jeżeli mówisz, że trole nie istnieją, bo nie możesz tego udowodnić, ty, łosiu, ty, ty, ty, ty, chamie, ty, nie potrafisz tego udowodnić, bo się tego nie da udowodnić. A jego tym nie wiesz, to znaczy, że co? Że, że, że, że masz braki. E, no bo nie da się udowodnić, że coś nie istnieje, chyba że się da udowodnić, że coś nie istnieje, bo nie może istnieć. Ale nie da się udowodnić, że troll nie może istnieć. Możesz, można udowodnić, że nie może istnieć e, pół tony cementu zawieszonego w powietrzu. Nie można, nie. Bo wiadomo już z fizyki, że musi to mieć jakiś punkt podparcia. Musi mieć. Albo jakaś siła musi na to działać, bo inaczej nie będzie wisieć pół tony cementu w powietrzu. I w ten sposób można udowodnić, że nie, nie widziałeś pół tony cementu wiszącą w powietrzu. Możesz, można. E, ale to i tak jest wszystko gówno warte, bo i tak ci ktoś nie uwierzy, no bo on to widział, a ty nie. O, więc widzisz. A ja znalazłem kogoś, kto widział trolla. Eee, poszukałem sobie, ciekawe, czy ktoś widział no i widział, widział na answers.yahoo.com wtedy to jest po angielsku, ale nie wiem czy to tłumaczyć na bieżąco, czy po, przeczytać po angielsku może, no, potłumaczę może I think I saw a troll w z, z dwoma pytajnikami to też jest dowód na to, że pisał to człowiek kaleki umysłowo bo nie ma coś takiego jak dwa pytajniki jest jeden pytajnik, są trzy pytajniki i nic pomiędzy nie ma! Nie ma! Panie, nie ma! To tak jak jest prawa noga, jest lewa noga, i nic pomiędzy nimi nie ma! No, ten kto pisze dwa. Pytajniki nie ma między nogami. Trzeciego pytanika. Dobra, i no więc tak. I was. Aha, po, po polsku. Dobrze. Więc bawiłam się. Zakładam, że to dziewczynka jest. Weda Sima, żeby to. Można tak powiedzieć. Więc Bawiłam się z przyjaciółką. I szłyśmy przez mój zarośnięty ogródek. Dziękuję bardzo. Obie, tutaj tak podkreśliłam obie, czy kurde gadam jak gej, a ja to może dziewczynka. Dobra, wszystko jedno, gej czy dziewczynka, jaka to różnica. Obie słyszałyśmy hałas i odwróciłam się. Potem popatrzyłyśmy, kiedy popatrzyłyśmy na ogródek, zobaczyłyśmy... Małe stworzenie. Stworzonko. Obie zobaczyłyśmy. Obie, bo to jest. Miało włosy. Zobaczyliśmy je przez około 5 sekund, a potem uciekło. Widzieliśmy je przez jakieś 5 sekund, a potem uciekło. To nie było zwierzę. Duh? Why not? Nie wiadomo. So we... A, pff, Jeden język. Więc... Yy, Prze porozmawiałyśmy o tym i pomyśleliśmy, że to może być troll. <laughs> It might be, be a troll, yes. I, um, I, I don't have any... Aha. Nie mam żadnych zdjęć jako dowód. Surprise. Ale nie miałam kamery przy sobie. Ono tak pisze, tłumaczę. A, nie wiem. Czy to mógł być troll? Pyta się tutaj. W nawiasie Wiem, że trole nie są prawdziwe, ale nigdy nie wiadomo, mówi. I zawsze. A nie, a poza tym, to co innego mogło to być? No i to jest bardzo dobry argument, ponieważ yy, nie wiem, co to mogło być innego, to, to na pewno musiał być troll. To jest mój dowód. Bardzo dobry dowód. Świetny jest. Do, do rozrywkowych podcastów szczególnie nadaje. A jeszcze dalej końcówka. Proszę, mm, poproszę, po, poproszę, żeby nie było złośliwych odpowiedzi, takich jak palancie, tylko sobie zwiedziałaś coś. A nie wiem, jak to już... Dork, you're just seeing things. You're just seeing things. na ile błędów robi ta kobieta pan angielsku. Nie zdałaby nawet FC w Polsce. Ona, a pewnie jest skoś tam. Dobra. E, no więc proszę nie pisać, tak że jesteśmy głupie bo moja koleżanka i ja obie widziałyśmy to, dlatego tak putośnę, że obie, bo obie widziałyśmy to. My obie. Razem mamy 85. E, Ilo razu inteligencji. sumując. E, I nie piszcie, obie macie problemy, tylko pomocne odpowiedzi, prosimy. No i jeszcze potem, o, dodatkowe informacje, uwaga. Dodatkowe informacje. Stworzenie miało tylko włosy na głowie. I było na dwóch nogach. I miało ręce i coś jadło. Przepraszam, że to zapomniałem powiedzieć. A! I jeszcze druga rzecz. A! I miało około 5 cali. I było. grubaśne. Nie wiem, jak to przetłumaczyć. Czabi. Takie. pulchne? No i skórę miało jak a to murzynka pisała chyba, bo napisał tak jego skóra była tak jak skóra białej osoby i miało długie włosy na głowie what? Oh, braided hair I, and its skin was like a white person's skin czyli jakie to jest white person's skin O, takie. No. więc ja od razu tutaj pierwsze podejrzenie że to był ogolony chomik no, po prostu bo cały opis pasuje do tego, ja to, tak sobie myślę, ale z drugiej strony to mógł być troll. troll. Ja myślę, że to trolle to są te wysokie, a to co na to mógł być gnom nawet. Czy nie do końca rozróżniam to wszystko. Tak naprawdę to był najprawdopodobniej hobbit, po prostu. A ona myśli, że trolla no <śśmiennie> Nie wiem jak to wygląda normalnie. Trolla. Nie wytrzymam tego wszystkiego. No właśnie. Więc oczywiście, że to był troll, bo... Jest tylko jedna logiczna odpowiedź. I ona brzmi troll. Nie, ale ja mówię zupełnie poważnie. Nikt nie jest w stanie udowodnić, że nie ma troli. Bo bo nie da się, bo trzeba by być wszędzie na ziemi i wykazać, że tam trola nie ma. A ja nie da się tego zrobić. Więc co, myślisz, że... Co, nie ma troli, bo nikt ich przez satelitę nie widział? No przecież satelita nie widzi dużo. W lasach nie widzi, co jest. W lasów jest. Tam pełno troli może być i nikt nie zobaczy, i nikt nie sprawdzi. No, bo przez satelitę nie widać. I gdzie mogą być trole? Podwodne trole mogą być. I jak sprawdzić, czy są podwodne trole? Nijak nie da się. I gdzie jeszcze mogą być? W górach mogą być, gdzie cały czas śnieg leży. Mogą i tam, gdzie są chmury w górach, cały czas pod chmurami nie widać przez satelity. Chyba gdzieś w obszarze gór Ararat tam jest cały czas, są chmury i nic nie widać, chyba tylko tydzień w roku jest przejrzyste, powiedzmy, czy dwa tygodnie, jakoś tak. No, więc jak ktoś ma dużo szczęścia, to by mógł zauważyć. Poza tym musiałby cały czas siedzieć przy tych satelitach i się gapić, i szukać troli, a jeszcze nikt za to nie płaci. Znaczy... Pewnie niedługo będzie Unia Europejska miała y, jakąś, wiem, komisję europejską do spraw kontaktów z trollami albo szukania jakichś form życia na ziemi ukrytych. Nie wiem, może osobna komisja do trollów, osobna do gnomów, osobna do hobbitów, no bo to przecież trzeba docenić, by się obraziły te rasy, gdyby je razem do jednego wora wsadzać przecież. To tak, jak, to tak jakby zrobić, nie wiem, komisarza do spraw kontaktu z polskimi, Ruskami i Czechami. Tak by to była. Przecież to różnica jest, czy Ruski, czy Polak. Przecież oni inaczej ten bimber pędzą. To nie, nie można mówić, że Polak i Rusek to taki sam, tylko dlatego, że obaj mogą 8 promili alkoholu mieć we krwi i jechać na rowerze. To wcale nie to samo. To jest różnica, no. To troll i gnom, to też jest co innego. No więc... Y nie udowodnisz mi tego, stary, bo, bo się nie da, mówię. Więc może każdy mieć uzasadniony, w uzasadniony sposób wierzyć, że są trole, i to jest naukowa jego wiara. Zupełnie, naprawdę naukowa, w stu procentach. No, a jak ktoś uważa, że nie, to się nie zna po prostu, bo to naprawdę tak jest. Zatem, no patrzcie, jeżeli no, ludzie wierzą sobie w ewolucję, której też nikt na oczy nie widział, i nie da się udowodnić, że jej nie ma, bo by jak to w ogóle zrobić? Nie da się, nie? nie. No to czemu w trole nie? No przecież to tak samo jest. Jest, jest małe prawdopodobieństwo, że są trole, nie? No, żeby, no tyle ludzi żyje na świecie, 6 miliardów, coś tam. To gdzieś by go zobaczyli. A gdzie, stary? Ziemia jest olbrzymia. Są takie obszary, że nikt nie widział do tej pory. Albo takich, co tam raz na rok ktoś przechodzi. Australii na przykład. W Szwecji mogą sobie spokojnie żyć trolle ciągle. Czym? W Finlandii na północy, pod kołem podbiegunowym mogą. Nie mają co fajnie w lasach, w dżungli, w tropikach. Wiadomo. No, więc mogą tam być te trole. I jak wyglądają. Nie wiem jak wyglądają, ale mogą jak chce wyglądać zupełnie. I też mi nikt nie udowodni, że nie mogą tak wyglądać. No chyba, że nie mogą, no, no nie mogę powiedzieć. Pewnie można udowodnić, że nie mogą mieć nosa dwa razy większego niż na przykład głowa, bo to by było coś tam, żeby ciążyło za bardzo. Ja nie, nie wiem. Ale pewnie się da dobrze, ale jakoś tak w granicach sensownego rozsądku mogę wymyślić sobie, jakiego chce trola i on będzie naukowym trolem wciąż. No bo jak jest prawdopodobieństwo, że troll istnieje jeden do, nie wiem, ja wiem, z, ja wiem 6 miliardów na pod... O, niech będzie. To, to, to jest i tak dużo większe podobieństwo niż to, że ewolucyjnie coś tam powstało. Więc ja mówię, że to jest bardzo usprawiedliwione wierzyć sobie w trole. No, naukowo, tu się nie ma z czego śmiać w ogóle. Poza tym ja jestem absolutnie przekonany, że jakby, gdyby gdyby było tak, że wiara w trolle byłaby popularna już, już teraz na świecie, to i na przykład by byli już naukowcy, którzy mają doktoraty z trolologii, z trolologii albo e, lingwistyka trolo, troloznawcza by była, przykład, trolologia. Trolologia i trol, trolistyka. Tak. Trolistyka i trolologia. Więc jakby tu było to było odpowiednio dużo naukowców i oni by dominowali na tych swoich uczelniach, to by nie wolno było wierzyć, że nie ma troli, bo oni by ci mówili udowodnij. No i co? No ty już nie udowodnię, no nie, nie wiem. Ty mi udowodni, że jest. No mówię, a to skąd? Ja ci nie będę udowadniał. Wszyscy wiedzą, że są trole. Czyli inaczej mówiąc właśnie ci naukowcy, co to mówią? A reszta nie wie, o co chodzi, więc potwierdza, bo to przecież naukowcy to muszą mieć rację. No tak, to tak się zrobiło dziwnie teraz. Ale nie, no ja mówię, że, że to jest bardzo dobre podejście do świata, żeby wierzyć w głupoty, bo świat jest po pierwsze ciekawszy, po drugie od razu widać debila. Eee, po trzecie widać, ile warta jest nauka, skoro nie da się naukowo udowodnić, że nie ma troli. No bo się nie da. Takież samo jak nie ma, że nie ma jednorożców. No więc fajny. I tutaj wychodzi na to, że taki zwykły, stereotypowy, taki chłop ze wsi, taki, taki, co nic nie wie na temat nauki, metod naukowych, dowodzenia, takich tam, ale ma tylko i wyłącznie swój chłopski rozum, to on jest mądrzejszy od wszystkich naukowców razem wziętych, bo tamci zatracili zupełnie zdrowy rozsądek w ganianiu za nauką i naukowymi dowodami, bo sobie mówili, że koniecznie coś trzeba naukowo udowodnić albo obalić, żeby to w ogóle było prawdziwe. Nie trzeba, nie uważam, dlaczego? No. A chłop właśnie zachował ten rozsądek, bo nie chodził na studia i to jest bardzo optymistyczne dla wszystkich, co nie byli na studiach i zapewne bardzo irytujące dla wszystkich, którzy tam byli. No bo można z tego wyciągnąć wniosek, że stracili 5 lat życia. No, chyba, że kogoś wyrzucili. To mu się udało. Miał szczęście, bo nie zmarnował więcej czasu. Hmm. To jest w ogóle bardzo dobrodziejstwo duże odkrywam, studiując życiorysy różnych ludzi, że to jest jedno z największych dobrodziejstw, jaki się może w życiu zdarzyć, jak się wywalą z studiów. Eee tylu ludzi, kurde, genialnych, którzy coś robili, były wywalanych ze studiów, albo w ogóle nigdy nie doszłam do tego etapu. No i dlatego coś wymyślali potem. A reszta to była taka maszyneria, taka hołota, nie wiem, tacy panie magistrze, powinno się ich numerować w ogóle, bo oni się nie różnią od siebie. To jest tak, taka presura. No i oni są dobrze prostych zadań, nie przynieś, podaj, pozamiataj, zrób kawę, napisz doktorat, takie tam, nie wiem, program poprać w telewizji, zostań prezydentem. No, do czego innego się nadają? Przygłupy studia skończyłem. No. No i teraz oczywiście każdy wie, że ja nie mówię o nim, tylko o tych innych. To tak, o tych innych mówię. To nie, jak ty skończysz studia, to ty jesteś ten wyjątek. Nie, ale tak poważnie mówię. Ty jesteś ten wyjątek. To dalej nie brzmi poważnie. Co bym nie mówił, to brzmi ironicznie, nie? Ale naprawdę, ty jesteś ten wyjątek. Dlaczego ja nie mogę tego powiedzieć bez ironii? Nie, ale teraz powiedzieć naprawdę bez... Kurde, nie mogę. Tak się zrosłem z ironią, że już się nie da. Dobra, spróbuj powiedzieć to bez. No może się komuś na komu innemu z... uda. Zrób eksperyment i powiedz komuś naprawdę bez ironii, że uważam, że ty, że wszyscy na studiach to są e, ludzie z ograniczonym umysłem powiedzmy, tacy tego. Ale ty akurat jesteś ten wyjątek jeden. Tak, żeby on tego nie odebrał ironicznie. No, wszedł odbierze ironicznie. Nie ma siły. Nie da się. Nie ma ucieczki przed ironią i sarkazmem. Nie ma, panie dzieju, panocku. Także w związku z tym ja mam dla państwa szczególnie dzisiaj uroczy, uroczym, uczą rzecz bardzo dobrą i wspaniałej jakości i profesjonalne wykonanie, z czego od razu można być pewnym, że to nie ja zrobiłem. No, to jest prawda, to nie ja zrobiłem. Przed państwem dziś wystąpi teraz trzyminutowy, proszę się przygotować na zmianę klimatu zupełną, będzie teraz wyższy klimat, e, monolog Patryka, przed państwem będzie Patryk, którego nie podam dla wszelkich wypadek, aby się komuś nie spodobało. I piszcie komentarze, jak wam się to podoba, bo to całkiem inne jakościowo jest, powiem. To mi się przypominałem, jak słuchałem jego nagrania, takie te różne kabarety, co kiedyś by kabaret Dudek w szczególności, mi się strasznie przypomnie, jak tego słucham. No, więc sobie teraz że zreksować. Teraz będzie trzeba chwileczkę tego, na trzy minuty zreaksować, pomyśleć, skupić się. Ale żeby nie było tak tego, to ja wam puszczę w tle odpowiednią muzyczkę, bo stwierdziłem, że przy niej jeszcze lepiej się słucha niż bez niej. No to teraz monolog Patryka. A poranek obył się bez większych tragedii. Po prostu przy schodzeniu z łóżka upadłem na podłogę, bo nieporadny ze mnie człek. I złamałem nogę. Bolało. Potem, po kilku chwilach, które spędziłem na przystosowywaniu się do nowych warunków motorycznych, jak zwykle poszedłem do łazienki. A tam to już standardcik. Zęby, prysznic i golenie. I w takiej właśnie kolejności złamałem szczękę kubeczkiem porcelanowym na wodę do mycia zębów. Przy wychodzeniu z wanny uderzyłem z rozpędu złamaną nogą w ścianę. Złamanie się otworzyło. Po spuszczeniu wody i kilku litrów krwi przyszedł czas na golenie. Straciłem kawałek górnej wargi. Teraz przynajmniej ta górna wygląda tak jak dolna. Chyba. Bo w międzyczasie od słodzika zrobił mi się astygmatyzm. Chciałbym powiedzieć, że do szkoły wybiegłem. No ale niestety, jestem człowiekiem uczciwym i powiem wprost, pokuśtykałem do szkoły. Ach, zapomniałbym, bo używam margaryny zamiast masła i mam problemy z pamięcią. Zapomniałbym, że przy zamykaniu drzwi klucz zranił mnie w palec, ale los chciał, że na palcu miałem odrobinę cukru, która zwabiła komara, który zaraził mnie Adidasem, czyli AIDS. A drzwi i tak wypadły z futryn i uderzyły mnie w głowę. Straciłem przytomność. Odzyskałem przytomność już w autobusie. Chyba zatrułem się spalinami, bo odzyskiwałem i traciłem przytomność kilka razy. W każdym razie okradziono mnie i złamano drugą nogę. Na przystanku wysiąść nie zdążyłem. Szkoda. Kiedy dojechaliśmy na pętle, świat stracił już wszystkie kolory. Odezwał się mój daltonizm. Ja nie mogłem już oddychać. Chyba nabawiłem się astmy przez te pyły. Wyturlałem się na przystanek, gdzie czekała na mnie niemiła niespodzianka. Była noc i żaden autobus nie jechał w moją stronę. Zamówiłem więc taksówkę. W skrócie, taksówkarz mnie okradł, łamiąc mi wszystkie palce, otruł arszenikiem, a pieniądze, które wyciągnął z kieszeni, też były zarażone. Wcześniej zapłacił nimi jakiś żul i zostały na nich bakterie cholery. Uprzejmie proszę rząd o delegalizację. Wysoki łóżek szczoteczek, kubeczków, past i protez do zębów, pryszniców, wanien i wody jako takiej, golarek, słodzika, drzwi, kluczy, komarów, autobusów, spalin, chociaż te i tak są już regulowane, zbirów w autobusach, późnych pór, taksówkarzy, pieniędzy, palców, arszeników itp. Chcę również tutaj podziękować za delegalizację substancji psychoaktywnych. Przynajmniej takich głupot więcej legalnie nie napisze wasz fagocista. był monolog fagocisty, że tak powiem. Yy, czyli człowieka z fagotem, też brzmi ironicznie, wszystko brzmi ironicznie. Ale nieważne, nieważne, ja mi się bardzo podobał. W każdym razie, tak, piszcie komentarze na www.completelyunprofessional.com. Tak, tam piszcie komentarze. A ja chciałem yy, zwrócić Państwa uwagę na lewą stronę strony: www complete.com, gdzie znajduje się chmurka. I jak się kliknie chmurkę, to są komiksy. Bo tam jest mało komentarzy, a ja lubię komentarze. My lubimy te komentarze. Są to komentarze do pasków komiksowych, które się robią coraz lepsze, bo się trochę wczuwam. Już wiem, o co chodzi. I Mariusz, który to rysuje, też wie, o co chodzi. Nie, ogólnie to smutno dzisiejsze. Ja nie wiem, dlaczego. Ja nie mam nastroju. No, no nie mogę dzisiaj gadać, no. O tych tronach też nawet nie mogę. Mówię To ja powiem o cheeseburgerze może. Może można? Tak, więc cheeseburgera poszedłem cię kupić do sklepu. I mówię bez musztardy. No więc tak, pani zapomniała, że było bez musztardy, więc mi dała musztardę. Nie dała mi siatki, tylko mi tak zawinęła na wynos. Zapomniała w ogóle, co ja chciałem i nie wzięła ode mnie pieniędzy, ale jej zostawiłem w końcu na to. Więc, więc, więc myślę, że to dzisiaj taki dzień jest, że wszyscy tak robią trochę tego, bo, bo normalnie się dziś nie da żyć jak człowiek. Dzisiaj jest pogoda taka, wszystko na pogodę, zwalmy to wszystko na pogodę. Ale to prawda, jest dziś ponurość, ponurość jest straszna. W ogóle nie rozumiem do końca, dlaczego tak jest, ale mi się to podoba, że w Anglii jest cieplej teraz niż w Polsce, dużo cieplej. Nie wiem, tam z 15 stopni, a tutaj to, nie wiem, 5 Strasznie zimno jest. I mi się to podoba, bo można zawsze wyjechać. I będzie wiadomo, że będzie cieplej, lepiej. A mi się zawsze tak kojarzyła Anglia z ponurością, jakby małym, taki. Że tam mgła londyńska, jakiś tam ten chmury i tego leje. Ale tam jak leje, to tam jest pogodny ten deszczyk. To tutaj jest takie, że wisi, tak nad tym taki. Jak jakiś normalnie duch Stalina, wiszą te chmury, wiszą i grożą, że o, uważaj, uważaj, albo że tam nagle nie grożą, tylko że tak tak osiadają i to jest tak ciężko, wszystko jest, a potem puszczasz se dla rozrywki, łączasz telewizor, a tam ci Kaczyński mówi, że nie o takie polskie, a potem przychodzi Palikot i wymachuje tym fiutem. No i to jest akurat ten pogodny element. To nie, on tu nie pasuje do obrazu całości. Ale no, ja już w sumie chyba rozumiem teraz, dlaczego ludzie tak chętnie ciągle chcą głosować na tego e, totalitarystę Tuska, bo, bo chcą, bo on się uśmiecha. A ludzie zrobią wszystko za uśmiech, wszystko. Dajcie mi niewolę, nie będę do palaczy i możesz nawet zabrać, byle byś się uśmiechnął uśmiechnij się ktoś, bo nie wytrzymam tutaj tego życia w tym ponurolandzie, nie wytrzymam już, no i więc przyszedł pan Tusk i co wystarczyło? Się uśmiechnąć! Toż nieważne, że ktoś mądry, głupi, jest dobrze rządzić, niedobrze dobrze rządzić, ważne, żeby się uśmiechnął, bo on oglądał film um, Szczęśliwego Nowego Jorku i gdzie Bogusław Linda mówi, ludzie, Zróbcie coś z waszymi polskimi mordami. Was na kilometr poznają, że jesteście z Polski. No. no. A my coś nie tak z moją twarzą? Taki Polaczyna mówi. A co Linda? Ja nie wiem twarzy, ja wiem mordy. No i ma absolutną rację. Albo wiem. Moja racja jest racja najmniejsza! A w tym wypadku jest to prawda. Że ludzie, zróbcie coś, ludzie, ludzie w sejmie, ludzie z telewizora, zróbcie coś z waszymi telewizyjnymi mordami. Jak wiadomości mówisz, stary, to zażartuj czasem. Nie, albo nie, ja już wiem, bo raz widziałem, jak ktoś próbuje i to było strasznie wyglądało. To był bardzo głupi pomysł. No nie, to po prostu trzeba je wywalić stamtąd i wiesz, kogoś, kto ma poczucie humoru dla odmiany. I wtedy może, jak ludzie zobaczą kogoś, który się uśmiecha, że to jest normalne, już, już się najedzą tą życzliwością naszą powszednią, to wtedy przestaną na debilów głosować, którzy nie umieją w ogóle rządzić ani w ogóle nic ogólnie robić innego w życiu. Bo jedyne, co w życiu robili, to właśnie próbowali rządzić, a tyle, że tego nie umieją. Więc to są tragiczni ludzie ogólnie, tragiczne postacie naszego życia. To już powinien napisać jakąś odę ja wiem, symfonię na ich cześć. Tragedię wielką, narodową. Moniuszko powinien napisać o polskich politykach. Cóż za tragiczne postacie. Nic nie umieją, nic nie wiedzą, a ciągle próbują. Nieszczęśliwi zawsze, nikt się nie uśmiecha, a jak bardzo musi, bo go zmusza z ekspert od PR-u, to on mówi, ja nie umiem się uśmiechać, nie umiem. A mówi, musisz, musisz, dla swojego własnego dobra spróbuj. No i wychodzi żenująco. Cóż, wychodzi tak żenująco, jak pan prowadzący od lotto. A jeszcze ja myślę z tym. To było Completely Unprofessional i będzie tak, będzie następne. A z tym, że ja wyjeżdżam, no to dopiero w piątek. No może zdążę, a jak nie zdążę, to nie zdążę. No. no uśmiechnijcie się czasami do siebie i do ludzi na go. Dobranoc.